Ale słuchaj, my tu musimy teraz szybko to zucząć, bo stoi robota w miejscu, dobra? Przepraszam, bo to musimy szybko postawić to. Drabinka była z zewnątrz, czy od środka, żeby wchodzić? Kto jest za tym, żeby drabinka była od zewnątrz? Ręka do góry. A od środka? Od środka.